FESTIWALON Odcinek drugi Pixelhaven 2015 Drugi dzień rozpoczął się od panelu zatytułowanego Nie tylko Wiedźmin. Historie pierwszych polskich gier wideo i ich twórców. Był to panel dyskusyjny z udziałem autorów pierwszych polskich gier. Wśród nich Paweł Matusz, Artur Opala, Art Bardowski, Jacek Łojewski, Marcin Borkowski. Moderatorem był Marcin Kosman, Autor książki Nie Tylko Wiedźmin. Historia polskich gier komputerowych. To, to może tak spróbujemy w ramach chronologii, a więc najpierw do Borka i zapytamy o tą Puszkę Pandory. Zapytałbym ci, jak to się stało, ale o tym chyba też mówiłeś, więc zapytam, skąd miałeś ten zmysł, aby tę grę nie tylko napisać, ale ją wydać. Bo pamiętajmy, to, był, to była połowa lat osiemdziesiątych, 86 rok i wtedy w Polsce się gier nie wydawało, nie wydawało się ich w pudełkach, nie zapewniało się im reklamy w magazynach, nie dbało się o to, aby ukazała się recenzja tej gry, no i nie, nie, nie szukało się dystrybutora. A Ty to zrobiłeś, skąd wiedziałeś, jak to zrobić? Po pierwsze ja tego nie zrobiłem, to się zrobiło samo. Po drugie ja nie szukałem dystrybutora, dystrybutor znalazł mnie, a po trzecie ja zadbałem o recenzję dopiero kilka lat później, kiedy już i tak było więc. Trochę, trochę, trochę to wszystko tak bardzo ładnie to przedstawiłeś, ale nie do końca zgodnie z rzeczywistością. E, ja w momencie, kiedy pisałem Puszkę Pandory, to pisałem ją trochę na zasadzie takiej, jak ludzie włażą na Monteveres. Dlaczego włażą? Bo jest. Więc ja pisałem grę dlatego, że mogłem spróbować. I e, ja nie pisałem po to, żeby na tym zarobić, dla sławy, dla pieniędzy. Tak pisałem, żeby spróbować, co z tego wyjdzie po prostu. I jak już im bliżej było końca, tym bardziej oczywiste było, że no, napisanie gry tylko dla siebie jest uh, fajnym pomysłem, ja mam przy sobie nawet na pomówce grę, która istnieje tylko w jednym egzemplarzu i tylko ja w nią grałem uh, ale to jakby no, fajnie jest czasami pokazać innym, to, co się zrobiło, zwłaszcza, że w tym momencie no, w Bajtku, w tej prasie, która w tym momencie istniała, było sporo opisów, widać było, że ludzie się tym jarają. Więc, więc, więc w tym momencie postanowiłem spróbować w jakiś sposób to y, pokazać szerzej, a y, pomysł na to, jak się za to zabrać, był o tyle prosty, że równocześnie w tym samym bajku, a także w komputerze, bo już tam pamiętam, były reklamy ludzi, którzy wpadli na pomysł, że jeżeli coś takiego jest, y, y, jak Rynek G, to trzeba na przykład sprzedawać kasety grudkie. Więc, więc, więc wziąłem bajkę, patrzę, reklamuje się facet kasety pięciominutowe. A, jak są kasety pięciominutowe, to znaczy, że ja mogę tę puszkę na dzień nagrać i, i ją wydać, dlatego że jak to będzie w takim pudełku bez niczego, no to będzie bez sensu, no to w tym momencie trzeba coś pomyśleć nad tym, jak to zrobić, żeby to pudełko trochę lepiej wyglądało, ale mam kolegę ze studiu architekturę, opowiedziałem mu o tym, a on mówi, słuchaj, jak się narysuję. No i narysował, tam nic nie narysował, no to znaczy ta, ta, ta, ta bardzo prościutka była ta, Opłatka, ale, ale, ale cokolwiek było. I to, i to nie było tak, że ja miałem jakiś konkretny plan, że ja wiedziałem jak się za to zabrać i tak dalej. To wszystko się stało samo. E, dystrybucja to było tak, ja przyjechałem na giełdę, znaczy pierwszy etap dystrybucji to było oczywiste, że trzeba było zacząć sprzedawać, więc ja przygotowałem tam te 20 czy 30 sztuk, które mi się udało na moją metodologię nagrać. Pojechałem na Giebę na Czaspan, zapłaciłem 15 zł na stolik, ustawiłem się na górze. W ciągu pierwszych 15 minut przyszło trzech panów, po następnych 15 minutach z tych moich trzech sprzedanych egzemplarzy zrobiły się egzemplarze, które brzmili wszyscy absolutnie dookoła mnie. A po następnej godzinie mniej więcej przyszedł pan, który y, powiedział, że on jest z takiej firmy Enter Computing. Tak się nazywa, ja sobie wymyślili oni się zajmują dystrybucją na, na całą Polskę wszystkiego właściwie. I że może ja byłbym zainteresowany, żeby oni się tym zajęli. Ja powiedziałem, że byłbym zainteresowany i, i znowu samo wyszło. No, umówiliśmy się na telefon, zadzwonił, po jakimś czasie podpisaliśmy jakąś śmieszną umowę mamy zresztą do tej pory. Taka, tam jest bo o dystrybucji, o prawach autorskich chyba nawet takie słowo pada coś takiego. To, to, to, to, to wszystko wyszło samo. Trudne słowo wtedy prawa autorskie. I tak, i nie. Ja mam wrażenie, że w tej chwili w ogóle jest taka tendencja do mówienia o tym, że w ogóle takie pojęcie jak prawa autorskie nie istniało, że, yy, yy, że w ogóle nie mieliśmy świadomości, że coś takiego istnieje, to jest nieprawda. Dlatego, że prawa autorskie w Polsce, znaczy w PRL-u jako takim istniały, jak najbardziej była ustawa, która pewne rzeczy regulowała. Ona była po pierwsze dziurawa, po drugie nieprzestrzegana. Ale to nie jest tak, że yy, że w ogóle o tym nie było pojęcia i że nikt nie wiedział o co chodzi. Więcej nagrań na www.podcaston.eu